Uwaga nagrywam sobie. serdecznie witamy w bardzo dziwnym i zimowym podcaście. Dziwnym w zasadzie nie, złe słowo, będzie śmiesznie bardzo. Serdecznie witamy. Za oknem. Za oknem temperatura jest ujemna. W pomieszczeniu gdzie jesteśmy, temperatura jest dodatnia, serce gorące, jak tutaj koleżanka mówi, ale nie wiemy dokładnie, kiedy tego słuchacze będą, że tak powiem, słuchać, bo słuchacz słuchaczu drogi na przykład u Ciebie może być nie wiem ile, plus 20, plus 30 ale u nas za oknem temperatura minusowa, minimalnie minusowa śniegi, zaspy i w ogóle, no i zima stulecia, czyli w dzisiejszym podcaście, który będzie bardzo śmieszny, jak już wspomniałem, będziemy mówić o tym jak Irlandczycy podchodzą do zimy, jak podchodzą do walki z wielkim problemem, którym jest zima. Pierwszą dziewczyną, którą tutaj przypadkowo na ulicy spotkaliśmy jest znana prawie całemu Dublinowi, a w zasadzie Całemu świadku wielkich dyskotek dublińskich znana Alunia. Alunia ma, jak już wspomnieliśmy, gorące serce, zimne ma jedynie nóżki. Nie w galarecie, ale, ale jeszcze. E, jeszcze, ale spytamy jej się właśnie o jej e, e, doznania. A propos zimy w Dublinie, jest w Dublinie już tutaj lat parę, więc zim przeżyła. Weź tą zimną nóżkę. Szanowne Państwo słuchają podcast nie tylko dla orłów. Chciałem się spytać, po pierwsze, jak zima w Dublinie, jak te minusowe temperatury wielkie znosisz? Dzień dobry. Jest to balunia. <głos> jak znoszę? Znoszę w sumie dobrze. Jedyne, co przeszkadza, to jest to, że nie mogę jeździć z rowerem do pracy i z pracy. To jest dla mnie wielki problem, bo nie lubię tutaj autobusów, nie lubię komunikacji, bo nie działa to tak, jak powinno. No a więc muszę do pracy dostawać autobusami albo na piechotę, albo nie wiadomo czym tam jeszcze. Ostatnio na przykład helikopterem leciałam, a co to? Na przykład źle? Super! No więc co no generalnie jedno, do mi przeszkadza to, że to nic nie odśnieżają, nie ma soli, nie ma piasku, drogi są nie do przejechania, nie można samochodem podjechać nigdzie i dla mnie to jest na przykład największy problem. Do tego wrócimy za chwilę, ale a. chciałbym powiedzieć tak, chciałbym powiedzieć, że jest grudzień 2010, a w lutym, w zasadzie w styczniu tego samego roku 2010 Irlandia przeżyła zimę stulecia po raz pierwszy. Tutaj w ogóle zimy są mniej więcej co 35 lat. Śnieg pada, a. większy niż 10 cm. No i hasłem dzisiejszego podcastu jest Rare Humanum S, czyli człowiek uczy się na błędach. O Jezusia, dzisiaj jak tak. Redaktor naukowo, no ja miałem łacinę 4 lata w liceum, ja więc miała. wiem. Ale tak. kiedy to było. No. <grym> Dzięki. Ja tylko rzeczy, w każdym razie dzisiejszy motto dzisiejszego podcastu jest Czy człowiek irlandzki uczy się na błędach i wracamy jeszcze raz do Aluni. I teraz no, i no, potem to. mamy jeszcze tak, królowa dyskotek, mamy potem jeszcze dwie dziewczyny, które będziemy przewalać w, w śniegu. Ala, chciałem Cię spytać, bo śnieg, Irlandia, Irlandczycy to są rzeczy w zasadzie nie do połączenia. Chciałem Cię spytać, bo dzisiaj będzie śmiesznie, jak oni walczą z tym śniegiem i z tą zimą? No jak walczą, jak walczą. No, u mnie w pracy mówili, że z okazji zaistniałej sytuacji oni więcej potrzebują pić niż zwykle, bo to jest wszystko nie do przejścia. No mi się wydaje, że oni są przystosowani, nie są przygotowani. I oni sobie nie za bardzo umieją z tym poradzić. Um, nie chodzi tylko o, o komunikację, ale ogólnie dla nich to jest chyba jakiś taki wielki dramat. Miasto jest pustoszałe. I, I myślę, że ono jest, więc się nie dziwię, bo oni są do tego przystosowani, prawda? Ale ogólnie no nie ma co się Oni nie są... Nie są um, przystosowani do czegokolwiek. To też się zgadza. I myślę, że tutaj ogólnie ten, ten ich luz, ten ich luz tutaj i, i sposób bycia czasami po prostu ich jest za, za dużo, że, że oni... No ten luz... No, no dobrze, no fajnie być wyluzowanym i wszystko mieć tutaj na... Na, na, wiesz, ale no z drugiej strony myślę, że oni no nie za bardzo o sobie poradzić, ale nie dlatego, że oni nie chcą, bo oni mają po prostu chyba tak na to wyjebane, że, za przeproszeniem, że, że chyba dla, to jest chyba ten ich główny problem. Dobrze, Alunia, ale jesteśmy w Europie, jest wielki, ogromny świat, jest wujek Google. Czy nie można sobie wygooglować, jak walczyć z zimą i że warto, do tego wrócimy za chwilę, że warto na przykład yy, Najpierw odśnieżyć, a potem sypać sól A nie na zaspy sypać sól No to się zgadza, ale wiesz, no ja widziałam tutaj w centrum No dla mnie to jest bardzo śmieszne, że tutaj Wiesz, no w Polsce powiedzmy widzisz ludzi, którzy Wiesz, pracują całą noc, dzień, odśnieżają Zasypują, prawda, jakoś to wszystko działa No tutaj, wiesz, no tutaj przejść nie można Dzisiaj nie mogłam do dojść, bo, bo jest nieodśnieżone Nic nie jest posypane, przecież ludzie się przewracają Łamią nogi i Dla mnie to jest, wiesz, tybali, że to też nie jest jakaś taka ostra zimna No trochę śniegu spadło, ale to nie jest wielki dramat, prawda Minus 7 było no, no to... ale, ale czy to jest tak, że różnica na przykład cenowa w Irlandii i w Polsce a propos zarobków jest cztery razy, że jak tu się zarabia 2500 euro, to, to w Polsce się zarabia cztery razy mniej, to czy też jest tak na przykład, że można tam zimę zmultiplikować razy 4, że, że oni zachowują się tak, jakby u nas było te minus trzydzieści? <laughs> Wiesz co, ja myślę, że gdyby oni zobaczyli minus 30, to oni by uciekali, tam gdzie pieprz rośnie. i To już by była katastrofa w tym momencie. Wiesz, no tak jak powiedziałam, oni są przystosowani, ale oni po prostu nie mają pomyślunku. To jest, wiesz, rozumiesz, że przystosowanie, no dobra, nie są przystosowani, ja to mogę rozumieć. No nie mają po prostu pomyślunku, nie wiedzą jak sobie poradzić z, z tą całą sytuacją i to jest moje zdanie. Dobrze. Ludzie, ludzie mieszkają 20 minut w pracy, oni panikują, oni mają dojechać. Bez przesady, nie? Bez przesady. To nie jest wielki dramat. Nie jest wielki dramat, mówi Ala, szefowa i główna dowodząca w dyskotekach w Dublinie. Chciałbym się spytać o, o, bo ma być śmiesznie dzisiaj, chciałbym się spytać o m, takie kuriozalne, dziwne przypadki, które widziałaś pewnie nieraz, jak i na wiosnę tej zimy, czyli w lutym, w styczniu, jak i teraz. Jak sobie radzili rysy z, tak, z tak. zimą? Począwszy od zalewania wrzątkiem przedniej szyby y, samochodu. No, ostatnio mi koleżanka powiedziała, że słyszała, że woda morska, yy, woda morska ma nie wiem czy rozbrodzić jej szyby, czy co, no już nie będę to wypowiedziała się. No i poszła do nas u nas na klontarfie i wzięła wodę z morza i polała sobie samochód i myślała, że tej pomoże. Więc słyszałam mi parę różnych przypadków. już nie pamiętam, nie będę wymyślała, ale no, słyszałam parę różnych przypadków, że się siedziałam i. I no, no, no śmiejesz się, prawda? Nie złośliwie, no ale śmiejesz Tak, ja powiem to z własnego doświadczenia. Widziałem ostatnio, y, w kaloszach chodzą. Co mi się wydaje, tak, że tak, jest. Tak, tak, mi no. się wydaje, że to jest dobre. Kasia potem nam powie, że ma inne zdanie. Chodzą w kaloszach. No, chodzą w kaloszach, no, no, no to trochę dość dla mnie śmieszne. że chodzą, Chociaż widzę w kaloszach, w czwartek widziałam, wychodziłem na wieczorem z pracy, laski twardo waliły w szpilkach na balety, ledwo szły, przewracały się, ale w szpilkach waliły. Na gołe nogi. Mm, tak, tak. Tak, nie ma, nie, ma, nie ma z nami Bartka, który no niestety, no niestety nie powiem dlaczego, ale nie, nie mógł dotrzeć na dzisiejszą imprezę, ale Bartek, ten sam Bartek z podcastu na szagę, stary podcast, teraz Bartek i Dorota. Bartek był tutaj zaledwie dwa miesiące, ale też już bardzo był gorący, żeby o tym porozmawiać, ale mówił właśnie, że widział po prostu ludzi, babeczki zazwyczaj wiesz w baletkach, te sprawy, tak, tak, rano tak, idą tak. gołe nogi, tak t-shirt yy, i przewrzucony sweterek prze, przez ramię. Tak, tak, ja też to widziałam sobie na mieście dziewczyny, dziewczyny w tenisówkach i w opływówkach, co dla mnie po prostu było zaskoczenie, bo ja chodzę w... W grubym swetrze i no. pięciu parach rękawiczek no. i czapie, co nie tylko. No jak powiedziałam, brakuje mi um, wyszło no tak jak pytają, ja nie widzę tutaj, żeby to było jakieś odśnieżane, jakieś w te drogi co hmm. nie przejezdne. Wiesz, nie ma takiego w Centrum prawie milionowego miasta. No to się zgadza, no wiesz, to ja nie wiem, czy to jest milion miast, mi, mi, milion osób i No, ja no nie... trochę mniej, ale no gdzieś tak. Jest milion tutaj w nie? No, tak nie? Mniej więcej, no. Tak, znaczy aglomeracja, czyli tutaj Dan Liri, tam no, gdzieś tam, wiesz, Droheda, tam, no, no, wiesz, kamicy, aha, tam, no te sprawy, to jest koło miliona. Znaczy, no, wczoraj widziałam, no, miasto było wmiecione, ludzie się boją chodzić no. chyba i... Tak, ja wracałem przed wczoraj trzy godziny pieszo z pracy, bo tramwaj nie jechał No, no, i, no. I, i szliśmy drogą tramwajową, parę przystanków i w zasadzie nie wiem, dlaczego nie jechał, no bo, no bo to nie, nie wiem, no, no... Nie rozumiem po prostu, no oni, mówię, panikują strasznie, Panikują, strasznie, 6 cm śniegu tak, tak, spadło. Tak, tak, tak. Oni, no. Ostatnio mi koleżanka mówiła, że Luasem nie mogła dojechać, właśnie Sandyford, no. bo... Yy, Luas to jest y, tramwaj, tramwaj tutejszy, a Sandyford tak. to jest taka dzielnica oddalona mniej o 15 km od centrum. Pani ostatnio mówiła, że tramwaj uderzył, że jakieś dzieci położy, postawili bałwana na torach, no. Luas uderzył w bałwana i nie mógł przejechać. Więc był problem, a druga linia z powrotem do centrum nie była nieprzejezdna, ponieważ kierowca chciał wyprosić panu, paru takich, szumowiny były w Luasie i chcieli ich wyprosić, motorniczy, czy tam nie wiem, kierowca, czy jak ten pan się nazywa, no i wysiadł ze swojej kanciapy, z której kieruje i chciał ich wyprosić, no ale tak, wysiadł, że drzwi się automatycznie zatrzasnęły i nie mógł wejść do kanciapy i dalej prowadzić, więc dwie linie były zablokowane o godzinie 18, ludzie nie mieli jak do domu wrócić. Może ten podcast zabrzmi bardzo stronniczo i szowinistycznie, ale Irlandczycy zupełnie nie mają pomyślunku a propos zimy, no nie Zupełnie nie wiedzą, co się robi. Ja ze swojego tutaj skromnego doświadczenia, bo to już moja, w zasadzie dwie i pół zimy przeżyłem, bo kiedyś też spadł śnieg, ale w tym roku wyjątkowo. Um, ba, na, bardzo mi się podoba, że na przykład, znaczy tak sarkastycznie mówię, um, zaspy są, bo były zaspy takie, jak odgarnęli troszeczkę śniegu, to było tak z pół metra zaspy, i ludzie normalnie wykupują sól, wykupują sól i sól, sypią taką gołą, kuchenną sól na te zaspy. I myślą, że to, myślą że to pomoże, to się rozpuści. A według mnie to trzeba najpierw odśnieżyć, a potem sypać sól, Oczywiście. żeby to nie zamarzło główna na przykład ulica, O'Connell, chodniki są szerokie, nie wiem, na 15 metrów, a jest odśnieżony, w zasadzie, no, odgarnięty taki pasek na 2 metry może, także ledwo się ludzie mijają prawie, bo, bo a reszta jest breja, chlapa i brud, nie wiem, ile to przecież roboty jest, żeby wziąć paru, nie wiem, gości z jakimiś nawet łopatami, wiesz. Ale odgarnia. wiesz co, powiem ci o jak mówiłam do dziewczyn, dla mnie to jest śmieszne tutaj, to jest tyle <kli> ludzi, siedzi na zasiłkach, tych wiesz, tych, co lasają w dresach no. po mieście, dlaczego oni nie wezmą do służby porządkowych, żeby odgarniali to wszystko. Przecież oni siedzą, przepraszam, dostają pieniądze za nic, ja tego absolutnie nie rozumiem. Oni latają po mieście, nic nie robią, dilują narkotykami, piją, palą. Tam to śmieszne, ale też mogę powiedzieć, że z, od osób, z którymi jestem dość blisko, że tak się wyrażę, no wiem, że trochę tutaj nasi sąsiedzi z wyspy sobie lepiej radzą z zimą, że tam to wszystko jakoś ma taki, wiesz, ład, skład. What. Wiem, że w Anglii i, i sobie tam jakoś radzą trochę lepiej z tym. Wiem, że tam, wiesz, służby działają dzień i noc, jest odśnieżane i tak dalej. No i z tego, co mi mnie jest wiadomo, od. Ym, Panów różnych, yy, podobno trochę Anglicy sobie lepiej z tym radzą. Czy lepiej radzą, w to sensie, znaczy, że po prostu mają więcej tych służb hmm. i tam, wiesz, i wojsko, i to, i tamto. Już jest to wszystko, wiesz, włączone do jakiejś roboty. Ja pamiętam, jak w styczniu te, tego roku, czyli 2010, w zasadzie to zeszłego, bo już słuchacie to w 2011, um, w styczniu była dość mocna zima. Coś w tym stylu, ale trwała w zasadzie 4 dni, a teraz już zima prawie 10 dni trzyma. To pamiętam, że oni po 4-5 dniach ogłosili stan klęski żywiołowej i skończyła im, bo skończyła im się sól. I piasek A, e, piasek nie, ściągali z Hiszpanii. Nie, posłuchaj, bo e, coś w tym stylu było, nie, ale skończyła im się sól. I dopiero potem ktoś wpadł na genialny pomysł, e, że ten, tą sól trzeba mieszać z piaskiem. I to tak to było. Oni I żywo, tak było, żywą tego. solą sypali przez 3-4 dni na ulicę, na drogi, na, na chodniki nie, bo oni tu chodników nie odśnieżają. Jest, jest, jest makabra, jeśli chodzi o chodniki, bo tutaj nie ma takiego prawa z tego, co słyszałem. W Polsce jest tak, coś takiego, że jeśli jest budynek, to przed budynkiem jest chodnik, a chodnik należy do właściciela budynku. A tutaj chodnik jest miejski, a miasto ma tak, to tak, tak. gdzieś. Pamiętam, że oni przez cztery dni szypali żywą, stuprocentową solą ja wiem dokładnie, bo kupiłem sobie nowe buty i na drugi dzień miałem wielkie, ogromne, białe zacieki i do teraz mam buty wyżarte, piękne, nowe buty z jedynie słusznej firmy. No i teraz motto naszego podcastu jest człowiek uczy się na błędach, ale uważam, moje zdanie, że nie nauczyli się ni chuja. Nie nauczyli się nawet pół chuja i powiem Ci, że co mnie jeszcze śmieszy, że oni tutaj na letnich oponach nie jeżdżą. I moja koleżanka, z którą mieszkam, z samochodem nie mogła ani przejechać, ani wyjechać, no, ani. To nie... można zrozumieć, bo, bo, bo nie mają, bo tu nie jest zima, tak jak w Polsce no, co roku. Ja no to rok. rozumiem, ale z drugiej strony widzisz, no samochody stoją, jest hmm. potem korek, nie można. Słuchaj, ja ostatnio jechałam do domu o godzinie czwartej z pracy, półtora godziny prawie w, w jednym autobusie, gdzie jestem na rowerze 20 minut. Więc ja na piechotę byłabym wiesz, w domu w 50 minut, a ja sam półtora godziny w głupim korku, bo samochody nie przejeżdżały, nie miały no, zaspy i, i się ślizgają te samochody, więc a wystarczy jedna dobra nie? piaskarka, żeby przejechała. No, oczywiście, że tak, ale no, czy ty, ty widziałeś tutaj dużo ludzi, którzy... Ja nie widziałam, ja pracuję w samym centrum ja widziałam pod moim budynkiem dwóch panów chyba raz w tym tygodniu, co tylko coś tam odgarniali która jest główną ulicą miasta i przechodzą przez nią tysiące mm. ludzi dziennie, więc mnie, to jest dla mnie śmieszne, wiesz, no ja, no to, no taka jest prawda, to nie to, że ja komentuję, przeciwko nim, czy, no to jest mm. po prostu dla mnie groteskowe, no, tak. Groteska. Tak, ja pamiętam, Kasia nam powie świetny element, e, który ostatnio zauważyła, ja widziałem gościa w rybaczkach takich, takich, takich no, wiesz, no, no. e, w takich, takich wielkich, wielkich gumowych dla rybaków, takich butach po, po pas coś w tym stylu. Człowiek normalnie do pracy w tym szedł, ale widziałem na przykład, jak są w samym mieście, jeżdżą takie małe szczarki typu wielkości meleksa. Tak, tak, tak, wiem, które, no. no, to wiem, które. Te szczarki jeżdżą i odgarniają, to mają wielkie takie dwie szczotki z przodu tak, tak. I, i niby tym odgarniają ten śnieg. Nie? Wielka suszarka chodzi, wciąga niby ten śnieg, ale to jakby to robi tą chlapę jeszcze większą, bo, bo te szczarki jakby sprzątają liście, śmieci, różne rzeczy, a tym śniegiem po prostu ludzie, którzy idą po bokach, Samochód ten malutki, tak, taki tak. jedzie przez centrum, ochlapuje wszystkich ludzi wokoło, nie? Po prostu. To, to, to ja to ja też jest to jest śmieszne. Jest śmieszne. A jeszcze w powiem ci to jest dla mnie śmieszne, że, że po prostu wiesz, tutaj naprawdę jest, są co dwie główne ulice, co okona mm. i Dame mm. City i żeby oni tego nie jakoś no. nie przepchnęli, to jest dla mnie po prostu śmieszne, że to to nie ma to, się oszukuje, to jest małe miasto. To no. jest małe miasto. Więc wiesz, to nie jest, no to ja mówię, no nam to jest trochę śmieszne, to mi zajmuje, bo się podają, że trochę tam no, w Anglii to lepiej wygląda, że tam mają te służby trochę bardziej. To chodzi o organizację po prostu, że tam Albo jest jej takie, brak. Albo no. jej brak, tak. No i też, jak wspomnieliśmy, ludzie tu w ogóle nie mają takiego tak zwanego, yy, nie wiem, nie są takimi cmaniakami trochę jak Polacy. W ogóle, w ogóle nie mają pomyślunku. No, Wszystko Polsce... zwalają na polityków, bo jest kryzys polityczny tak, w Irlandii. No, tak, tak wszyscy ujadają, no, ale Wina słuchaj, polityków, no... że zima. Z drugiej strony, wiesz to, no w Polsce ja mam y, dobrych znajomych, naprawdę z wiosek, małych miejscowości i oni dojeżdżali do mnie do miasta, do, na studia i, i nie było problemu, bo minus 20, wszystko pracowało, prawda, szkoła była otwarta, wszyscy chodzili, pracowali, więc to, to jest takie trochę śmieszne, wiesz, w porównaniu, no, mm. że w Polsce się jakoś wszystko kręci, mm. a tutaj, tutaj się po... nic nie chce wykręcić. Tak. Tu się kręcą koła na lodzie i w ogóle... Tu się i... kręcą koła na lodzie tak. i ludziom się w głowie kręci. Dobrze. Ale nie Posłuchajmy do tego Radia, jak to wygląda.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 parts of the country endured. Record breaking cold weather for December last night. Met Aaron says temperatures dropped below minus 12 degrees. And the outlook for today is bleak as well, with forecasters expecting rain, sleet and significant snowfalls. Motorists and pedestrians are being warned that frosty, icy conditions will persist on untreated surfaces with some freezing fog in parts as well. Siobhan Ryan from Met Aaron has the details of the unprecedented chill. That rain, sleet and snow has moved in across a lot of Of the country in the last few hours and last night we saw some exceptionally cold temperatures and records broken there across parts of kilkenny and um, temperatures below minus 12 degrees here at our official met st stations where previous temperatures here came in around minus 10.8 degrees for december so exceptionally cold across a lot of the country last night Twelve people froze to death in Poland overnight. It brings to 36 the total number of people who have died because of the harsh weather over the last three days. Severe frost has left around 150,000 people in the southern city of Chestachawa without heating. Officials say they're working on fixing the problem. Every winter in Poland, severe weather conditions cause the deaths of dozens of people. Przed chwilą Ala, do której jeszcze wrócimy za chwilę A teraz Katarzyna Zwana także Czarną Mambą Spotkaliście ją już w podcaście Nie Tylko Daurów Kilkanaście razy zaczęła swoją karierę Jako dźwiękowiec na rurce Mniej więcej w podcaście z... Grając na trójkącie, Grając na trójkącie mniej, więcej, mniej więcej w podcaście Co to było? Achille Experience Takie sprawy I na malcie na Malcie. A dzisiaj rozmawiamy, Katarzyno, jak wyśmiałaś mnie na początku. Czy Irlandczycy uczą się na błędach, czyli zima 2010, która była na, na wiosnę zimy, nauczyła ich coś na wiosnę, na jesień właśnie tej zimy. Chciałem się spytać, czy Irlandczycy sobie radzą z zimą? No, a nie wiem, z czym sobie radzą, ale z zimą na pewno nie. <śmiech> <śmiech> tak, bo właśnie miasto jest sparaliżowane, stolica. A śnieg padał... A parę dni? Spadał trzy dni, cztery dni. Spadło śniegu? Tak. I nie jeździ nic. I spadło śniegu. Yy, nie jest ile, ile śniegu spadło? Tryfam z nie? No, no nie, no, no. Miejscami spadło do połytki. No, no bo brodzisz, nie? A tak, do kostki. bredzą, <laughs> no, no, A my chodzimy. Tak. Yy, właśnie, klęska jest żywiołowa. Nie jeżdżą Czyli busy, 10 cm tramwaje, spadło. nie jeździ nic. Nawet pociągi są bardzo popóźniane. China nie działają. Nie, nie działają kina. No. Uwaga, ale ale słuchajcie, wiecie po czym się zorientowałam, że w Dublinie jest klęska żywiołowa? Nie po, nie po transporcie publicznym, nie. Po sklepy. tym, że wszystkie sklepy w czwartki zamykają tak, o godzinie 18.00. No. Wiecie jaki szok? No. To jest normalnie szok. Ale patrz, wojska tutaj nie ma, A, dodam, dodam i w czwartki to jest dzień, gdzie sklepy są czynne co najmniej do dziewiątej, bo tutaj zazwyczaj są tygodniówki, ludzie dostają pieniądze w czwartki i od razu, żeby je wydać. W ogóle i lanczycy, i lanczycy, i lanczycy. Ja dostawałem kiedyś co tydzień pieniądze. No. A zależy, gdzie Kiedy pracujesz, w jakiej firmie. Pracujesz na kontrakt, jako grafik, albo, albo jak ty w banku, albo ty w banku, to co miesiąc, ale tacy ludzie... ten. Wracamy do Katarzyny... Armia, je, a, armia jest Irlandzka armia jest neutralna. Ona się do niczego nie angażuje. Ale co oczekiwać od tych chłopaków? tak oni z łóżka uciekają, nawet. To co ty chcesz o nich oczekiwać? oni będą tutaj pomagali? Nie wydaje mi się. Oni, taki... oni mogą ulepić bałwana. Nie, oni mogą pić Guinnessa w tym pralwarze. Tak. tak Katarzyna, zanim pojedziemy dalej, chciałem się spytać. O, o tej róże, co Pan odgarniał śniegrurą, bo to było bardzo fajne. Dzisiaj ma być śmiesznie. To było bardzo, to, słuchajcie, to było takie doświadczenie i po prostu to, to był czwartkowy poranek. Czwartek dla mnie to jest trudny dzień, bo to jest już prawie, po całym prawie tygodniu pracy i szłam do pracy taka śred... bardzo niepocieszona i Jedno, sobie tutaj y, y, maszeruję maszeruj sobie dobrać cicho. cicho. Ja tylko ocet winny, ja tylko ocet winny, ale zaraz, cicho, ja zaraz zanurkuję w szafce, by tam coś mogę wiedzieć. Zaraz nie, w innej. Yy, chciałam powiedzieć, że ten, że yy, idąc do pracy właśnie, yy, zobaczyłam taką, taką scenkę rodzajową. Że właśnie szedł sobie pan i miał takie urządzenie specjalne, które służy do zdmuchiwania liści schodników. To wygląda, to, to jest taki silniczek i przy tym silniczku jest taka rura, jak do odkurzacza. On to ma na plecach? Taką, tak, i on to nosi tak jak pleca, wiesz, na szelkach no. takich. Nie wiem, po co ci to pokazuje, jak tego nie będzie widać no. w podcaście, ale to nic. I ma taką rurę i tą rurą tak dmucha, jak wiesz, jak odkurzacz, tylko że, że odkurzacz mm. ciąga, a tam to wydmuchuje. I tym się zdmuchuje normalnie liście z takich trudno dostępnych miejsc, z się tam, wiesz, tam z bruku na przykład, bo mm. bruku się nie pozamyka, więc trzeba te liście wydmuchać. I patrzę, a pan sobie dmucha tą szuka w mokry śnieg. Myślę, że z nadzieją, że ten śnieg zdmuchnie schodnik. Mhm. I myślę, że i że nie tak nie zdmuchną, ale bardzo mnie rozbawi. Chciałem się spytać, czy sypanie soli na zaspy działa? Widziałaś to? Widziałam sypanie z, y, tej soli, ale nie na zaspy, tylko na, tak, na taki, też, też na chodnik, na taką breję, wiesz, taki, taki mokry śnieg, rozdeptany, rozpaćkany przez przechodniów. Sypanie soli, nie wiem czemu pomogło, na pewno temu panu, który ją sypał, bo miał lżej w worku. Ja widziałem tutaj w Doklancach, gdzie mieszkamy, to jest jedna taka z nowocześniejszych dzielnic, dużo, wiesz jak są schody do banku, 3-4 stopnie, nie więcej, człowiek, kto odgarnął ten śnieg, to widziałem na wiosnę tego roku, czyli, czyli jak była zima stulecia. Jak odgarniasz ten śnieg ze środka schodów, to wiesz, na, koń, na końcu zostaje taka kubka mała, nie? Taka tak, mniej więcej. Taka mała, taka mała zaspa, mniej więcej 15 cm I widziałem człowieka właśnie z banku, który na tą małą zaspę 15 centymetrową wsypał normalnie taką sulkuchenną. garść. Garść, taką dużą, porządną garść. Więc zastanawiam się, co za debil, po pierwsze, a po drugie, czy nie łatwiej by było ten śnieg po prostu odgarnąć na trofeczkę? No więc, więc ten. Nie, no to widzisz na no, takie rzeczy, jakby oni kompletnie, kompletnie nie potrafią sobie radzić ze śniegiem, kompletnie wiesz mnie już doprowadza do białej pasji jak słyszę e, codziennie rano w pracy, jak, jak koledzy moi przeżywają, że drogi są w takim fatalnym stanie, że nie mogli dojechać do pracy a na pytanie jakie masz opony założone na, w swoim hmm. samochodzie, to wszyscy jeżdżą na oponach letnich po gołym lodzie ale tu Kasi, to już gadaliśmy, że tu nie ma opon zimowych tu nie ma, w ogóle? tu nie ma w ogóle opon zimowych to, to trzeba im przyznać, że, że się gubią, no ale no nie są przyzwyczajeni, nie? Ale nie wiem. Te opony letnie już nawet nie są takie, wiesz, kurcze, z tego, co ja wiem z mojej wiadomości motoryzacyjnych, że, nie są, że, że są takie, wiesz, all-weather all weather takie opony, nie? Że I na wodę, i normalnie, i te sprawy. No, ale właśnie, kurcze, nie wiem. No, no nie wiem. Kompletnie są nieprzygotowani do zimy. Kompletnie. W ża W żaden sposób. Nie. Ani są, wiesz, drogi, chodniki, po prostu, no, rozpacz. Transport publiczny jeździ sobie jak chce. Nie Nie wiem. Wiem, ale, ale w, w sumie jeździ. Kasią tu zawsze jeździ jak chce. No tak, no ale wiesz, teraz ale mogę... teraz to jest po prostu paraliż. No, no. Ale wiesz, to co mnie przeraża, to to, że to jest kurde stolica kraju, nie? Tak. To nie jest jakaś pipidówka. To, się to nie jest, wiesz, y, jakieś kurde kanty, nie wiadomo co, że są cztery chałupy na krzyż, tylko tutaj naprawdę, no to jest stolica państwa, to jest kuźwa parlament. Y, wiesz, nie parlament, tylko te, tamte, inne. Wiesz. budynki. No ale kurcze. No, ale chciałabym tylko dodać, że w stolicy kraju, słuchajcie, zgadnijcie ile w Dublinie jest ambulansów? Na cały Dublin. 36. Ja nie wiem, czy wam kiedyś już mówiła. 13. Ja Jawito! Tak! Bo w zasadzie jak mnie wieźli ambulansu do szpitala, to ja tam z babą mi mówiła. To jest 13 ambulansów na całym Przecież dwa stoją nawet na Tara Street. No, no to już jest tylko 11. dla Ale w... to jest ambulansów, widzisz, skombaki z szeryfa tam jeżdżą tylko, jak się po, po, po To tak postawują. Taksówka dla skumbaków. 13 ambulansów, ja tak słucham, to słuchajcie, u mnie w moim mieście jest prawie tyle. Ale dodamy, że należy ze, ze średniej wielkości małego miasta na północnym, na północnym wschodzie. z rosyjskimi. O. Tak, tak. Czyli, czyli najlepsze tramwaje jeżdżą w Elblągu. Tak jest najle i najlepsze laski są w Elblągu. W Elblągu właśnie zima. Jak wygląda zima w Elblągu? Jest, Bo tam na wschodzie jest, to. Jest, jest, ale my sobie super radzimy. Oczywiście mamy super chłopaków, chłopaki pracują, wojsko nie wojsko rozumiesz, z morza wiatr wieje i wszyscy pracują i nikt tam na gołych oponach nie jeździ. No. Ala mieszka zaraz przy zatoce i, i zapewnie wieje tam. Jak temperatury tej zimy? Wiesz to no jak ja byłam w tamtą zimę w grudniu w Polsce, no to było zimno, było minus 15, chociaż wiesz to, to nawet tak minus 15, to to jest tutaj, tutaj jest wilgotne te powietrze, no. jest zimno, tak by, tak do szpiku kości, proszę. Jak u nas jest minus 15, czy 20 masz dobrą kurtkę i nie masz żadnego problemu. I jest w miarę, wiesz... Ja tak podobnie jak ty myślę, ale myślę, że, e, ja wolę że, że, że wolę polskie minusy są jakby bardziej dotkliwe, a tutaj, no, tutaj było. tu gdzieś w górach było maksymalnie mówili minus 11, To dla nich było jak u nas razy 4, minus tak, 40. Ale zobacz, u nas jest w Polsce minus 15, no to jest zimno, ale czy no. wiesz, no. że dobrze, że tego tak nie czujesz? No. Mi się tak wydaje, bynajmniej, a tutaj zobacz, w domu że jeśli w domu jest zimno. No, no. no wychodzisz, że rano jest kosa, o ja Przyszło kolejne wino. tylko Maryjka Um, Ala, jak sprawie mieszkaniowo? Jak to wygląda ogrzewanie mieszkań? Jak, jak domy są przystosowane? Jak ognisko, no właśnie, się... jak sobie zapalisz ognisko, to chyba, że no, wiem, to by można sobie y, powiedzmy towarzystwo zorganizować w nocy i no. wtedy się, mnie na przykład grzeje termofor i pies pluszowy. A pies się wabi? A pies się wabi, Peter. Peter. Rudy. Tak, a pan, sympatyczny yy, yy, jest ten, pan, ten pies? E... A mnie grzeją w pancerni. I pies, a gdzie szary? No więc co do ogrzewania chodzi, no ale te domy mi się wydaje, że po że prostu, no, to nie wygląda za róża, bo w Polsce tutaj jest ogrzewanie tak cichula, że jest ciepło, No nie? zależy gdzie, ale tak, jest, no, jest, ale jest, jest centralne, jest, a tutaj jest, nie ma nigdzie centralnego. Się, nie? Jest w Polsce ciepło. Tu nawet nowy dom. Tu jest, prze... i... jest centralny bałagan. No. Ostatnio w radiu mówili parę dni temu, oprócz kryzysu politycznego, <śmiech> który grzebie Irlandię w bardzo mocno. Ktoś wymyślił, żeby to, co to, to, to ty mówiłaś, żeby normalnie, skoro woda morska jest słona, ma sól, to żeby tą wodę lać na ulicę, bo to, roz, to roz, wtedy rozmrozi wszystko, nie? Tak, tak, no. Tak to jest. SMS Kasi mam mniej więcej dźwięk 30 sekundowy, Tak to wygląda. Ech, kończymy nasz podcast pomalutku. Posłuchajmy jeszcze raz Wiadomości Radio. Wielka gra. Dzień dobry. Oto dzisiejsze tematy. Ssaki oceanii, wyprawy Napoleona, muzyka lat 60. A gdzie temat polski podcasting i jego dzieje? Na dziś nie jest przewidziany. Będzie najprawdopodobniej za cztery miesiące. To ja od czterech lat kuję, Uczę się, przyswajam wiedzę. I co teraz? Podcast nie tylko dla Orłów. Cztery lata ciągłej nauki. Nie tylko dla Orłów.com Met Aaron is tonight warning that widespread snow showers are set to continue overnight but that snowfall will clear by tomorrow afternoon. The Arctic conditions have caused travel chaos around the country with Dublin Airport having reopened this evening after an earlier closure. Also in Dublin, the Lewis has cancelled all services tonight on both the red and green lines due to snow on the tracks while Dublin bus stopped services to and from the city centre at nine o'clock this evening. Okej, okay, to Za pani zimę. domu gdzie? Za zimę. Pani domu i domu i, pani domu i, i, i ten... Ty dobre to, Chodzi szybko. A skąd to takie daje? To gładkie takie, nie? Niemiec. Ty dobre, wchodzi, nie? Dzisiejszy gładkie. Dzisiejszy podcast sponsoruje Marika, czyli Blunun, czyli wino białe reńskie. Witamy po przerwie. La, kończymy dzisiejszy podcast. Chciałem się spytać, czy jest nadzieja dla Irlandczyków, jeśli spotka ich zima w przyszłym roku. Nie, nie ma nadziei, bo ten kraj, tak samo jak ten śnieg, który dostopnie, tak samo popłynie, nie? Bo to, to już płynie cały rok, na następnym roku będzie jeszcze gorzej. Będzie płynęło wszystko. A co to znaczy? Przybliż słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą o sprawach politycznych. No nie, nie, nie. Wszyscy wiedzą i nie wszyscy się dowiedzą. Tego, kto nie wie, to już się nie dowie. No, to, podcastu... Musi podcastu słuchać i się dowiadywać. Katarzyna, ostatnie pytanie. Chciałem się spytać, czy dla Irlandii jest nadzieja, żeby wyjść z kryzysu i wyjść z tej zimy? Nadzieja matką z zimy zejdzie, wyjdziemy, ale, ale co z kryzysem, to nie wiem. Katarzyna jest starszą au, au, au, ako, autorką, audytorką. Tak, I ona tutaj trzyma kasę. Chciałbym się pytać, jak długo będziesz Kasa trzymać kasę. To Kasa to mała trzyma, ja trzymam rachunki. Znaczy się faktury płatne. No. Czyli który moje? Co? Ja przed chwilą piłam jakiś inny. Dobrze, tym optymistycznym akcentem winnym kończymy dzisiejszy podcast. Jak może tak, być dobrze, bo audytorzy, tak. jak audytorzy na tak. A ja jeszcze chciałam coś powiedzieć. To, to to proszę. Pan pyta, czy jest jakaś szansa na pozbycie się zimy i na przetrwanie zimy. Ja uważam, że nie, ponieważ oni dziś w tym roku stwierdzili, że ta zima nie jest taka zła, ponieważ wiedzą, czego się spodziewać po zeszłej zimie. Czyli bez nieprzejeznych dróg, nie nie chodników, nie odśnieżonych to, i tak dalej. Więc uważam, że nie ma dla nich szans. Nie ma szans. Chciałbym się Katarzyna, na ostatnie pytanie. Co sponsoruje dzisiejszy podcast? I, i, i, Maryjka. I... Zielona zakonnica. <laughs> nie, to Szrek. <laughs> Dziękujemy i życzymy ciepłego, życzymy ciepłego odbioru. Buziaki. Pa, pa.